Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam na drugim już spotkaniu w ramach projektu działania która się nazywa Labs i mhm. który jest realizowana w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymuje w zakresie edukacji i animacji kulturalnej. To miło mi jest gościć pana doktora Piotra Siudę z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z który jest koordynatorem projektów organizowanych pod szyldem Dzieci sieci. Do tej pory zrealizowaliśmy, bo mam przyjemność być asystentem koordynatora Projekt Dzieci sieci Kompetencje Komunikacyjne Najmłodszych i Dzieci sieci 2.0 Kompetencje Komunikacyjne Młodych. To jeszcze, nie, nie jeszcze. To znaczy, kończymy realizować. W każdym razie, już po merytorycznej redakcji powiedzmy, na raportu jesteśmy. Piotr jest również wykładowcą na kierunku o dość może dziwnej, nowoczesnej nazwie Humanistyka 2.0 i pewnie o tym też kierunku i o kompetencjach cyfrowych, komunikacyjnych, medialnych i informacyjnych, bo można to nazywać na wiele sposobów, będzie mógł nam dzisiaj trochę w sumie opowiedzieć, także zapraszam do wysłuchania wykładu, a Piotra proszę o zabranie głosu. Dziękuję, dziękuję bardzo Grzegorzowi za to wprowadzenie i dziękuję również oczywiście za zaproszenie, dziękuję też Państwu, że jesteście tutaj. Od dzieci sieci do Humanistyki 2.0, czyli po co kształtować kompetencje komunikacyjne młodych. Być może dosyć enigmatycznie to brzmi, ale za chwilę, mam nadzieję, że się wyjaśni. Grzegorz zapowiedział już właśnie, że jestem wykładowcą na kierunku Humanistyka 2.0. Jest to nowy kierunek otworzony w Bydgoszczy na UKW i Właściwie mój wykład ma na celu rzucenie takich pytań do dyskusji. Chciałbym, żebyśmy zakończyli takimi dwoma wątkami, które bym chciał przedyskutować. Mianowicie, jak to jest z tymi kompetencjami komunikacyjnymi związanymi z korzystaniem z internetu u studentów. U studentów, a właśnie szczególnie u studentów takich kierunków jak chociażby Humanistyka 2.0, czy też różnych e, specjalizacji, które zwiążą się z cyfrową humanistyką. Ja wiem, że ten termin cyfrowa humanistyka dla niektórych z Państwa może nie jest do końca jasny. Ja jeszcze do tego powrócę w późniejszym, e, później do tego powrócę i postaram się wyjaśnić, o co dokładnie z tą cyfrową humanistyką chodzi, natomiast właśnie e, chciałbym też się zastanowić później, jak to jest z podstawą takich kierunków jak humanistyka 2.0. Trochę przewrotnie i i może robię źle, bo może pod sobą domki będę kopał, jeśli będę mówił, że może my jako wykładowcy, którzy zakładamy tego typu kierunki, może sami nie wiemy co robimy, bo na przykład studenci nie mają tych kompetencji, albo my mamy błędne wyobrażenia o tych ich kompetencjach. Zacznę jednak, czy punktem wyjścia będzie coś innego niż cyfrowa humanistyka? Punktem wyjścia wykładu będą to dwa e, projekty, o których wspominał Grzegorz, dzieci sieci. Chciałbym w ogóle, żeby ten wykład miał taki charakter, podzielony był na trzy części. Najpierw właśnie o dzieciach sieci, w kontekście kompetencji komunikacyjnych młodych osób, a szczególnie w kontekście tego, jak źle jest z tymi kompetencjami, jeśli chodzi o szkołę. To znaczy, jak szkoła nie wyrabia tych kompetencji komunikacyjnych. Później chciałbym właśnie przejść do tego kierunku, komunistyka 2.0, w kontekście oczywiście tych kompetencji i później właśnie trzecia część wykładu to ta dyskusja na temat na temat tego, jak, jak my, jakie my mamy wyobrażenia na temat kompetencji. Zaczynając od dzieci sieci, warto wspomnieć, że tak jak Grzegorz już powiedział, warto to przypomnieć, że jest to, jest to projekt cykliczny, już obecnie dwie edycje dzieci sieci. Tak jak Grzegorz wspomniał, trzeba wspomnieć o sponsorze. Sponsorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdecydowanie chyba Grzegorz nasze najulubione, najlepsze dla nas ministerstwo na pieniądze. Z tym, że Dzieci sieci 1.0, czyli dzieci sieci kompetencje komunikacyjne najmłodszych, to projekt, który był realizowany w ramach, w ramach priorytetu Edukacja Medialna, natomiast dzieci sieci 2.0 jeszcze obecnie realizowany projekt jest, jest w programie ulokowany Obserwatorium Kultury. Dzieci sieci 1.0 trwały od... Grzegorz, od kiedy? Od marca? Od marca, od marca 2000... Nie, od lipca! Od lipca 2012 do grudnia 2012 roku. Natomiast dzieci sieci 2.0 trwają od marca tego roku i zakończymy właśnie z końcem tego roku w momencie, kiedy będzie miała miejsce <coughs> premiera raportu badawczego wiele podobieństw, ale i wiele różnic, jeśli chodzi o te dwie edycje. Przede wszystkim podobni, podobni badacze, podobne zespoły badawcze. Ja jestem koordynatorem, jak Grzegorz wspomniał, Grzegorz jest asystentem. W skład zespołów badawczych, jeśli chodzi o pierwszą edycję, wchodziły jeszcze inne osoby. Marta Klimowicz, Ewa Roskosz, Renata Piotrowska, Emanuel Kulczycki, Damian Muszyński, Marcin Sieńko, Anna Dąbrowska. Jeśli chodzi o drugą edycję, to te same osoby. Jeszcze do składu doszedł dr Krzysztof Stachura. Oba projekty też były realizowane przez inne instytucje. O ile pieniądze dawało ministerstwo, tak realizowały dzieci sieci 1.0 inne instytucje. Jedynka to jest Instytut Kultury Miejskiej, myślę, że znana państwu instytucja. W wypadku drugiej edycji IKM jest tylko partnerem, a realizuje projekt Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Podobne założenia nam, nam, nami kierowały, to znaczy zakładaliśmy, że chcemy zdiagnozować jak to, jest, jak to jest jeśli chodzi o kompetencje komunikacyjne związane z korzystaniem z internetu, jak one są wśród młodzieży, młody osób wykształcone? czy można mówić o, o tym, że młodzi ludzie są kompetentni, czy raczej nie, a także w jakim zakresie właśnie kompetencje są, e, są kształtowane w ramach formalnego systemu kształcenia, czyli właśnie w ramach, e, w ramach takiej instytucji, jaką jest szkoła. E, podstawowa różnica, e, której tutaj można mówić, to przede wszystkim wiek badanych. Jeśli chodzi o dzieci sieci 1.0, badaliśmy uczniów szkół podstawowych, a w wypadku gdzie badamy gimnazjalistów. Na marginesie wspomnę, że planujemy trzecią edycję, gdzie pod dupę weźmiemy licealistów i będzie to już chyba takie zamknięcie tego projektu wówczas. Podobne metody również wybraliśmy. Jeśli chodzi o jedynkę, to jest są wywiady z uczniami. Próba niereprezentatywna, zupełnie arbitralny dobór próby E, oparty właściwie na dostępności, bo w większości byli to uczniowie, do których docieraliśmy na zasadzie, e, nasi znajomi mają dzieci, których jeszcze znajomi e, mają kolejne, kolejne dzieci, które, które, które to dzieci uczą się w podstawówkach. I tak dobieraliśmy naszych respondentów. To były wywiady skategoryzowane, 30 wywiadów. E, dodatkowo obserwacja w szkole. E, poza tym netnografia, czyli badanie zachowań komunikacyjnych uczniów w internecie, w społecznościach wirtualnych, a także analiza treści ilościowa i jakościowa, później jeszcze ten, ten wątek analizy treści rozwinę, analiza treści programów nauczania. Podobnie w wypadku dzieci sieci 2.0, tutaj podstawowa różnica była taka, że przeprowadziliśmy badania kwestioneruszowe na uczniach gimnazjum, z tym, że były to już duże ilościowe badania, 750 osób w próbie, e, dobór probabilistyczny e, polegający na mm, doborze warstwowym, to znaczy były losowane gimnazja z terenu województwa pomorskiego, bo warto wspomnieć, że próba była reprezentatywna tylko dla województwa pomorskiego, a w, w gimnazjach losowane były klasy i w konkretnych klasach ankieta audytoryjna e, z uczniami. Dodatkowo zrezygnowaliśmy z obserwacji w szkole, uznaliśmy, że to już na tyle jest wiarygodne, wiarygodne źródło danych, ta właśnie ankieta audytoryjna, że nie ma potrzeby prowadzić obserwacji, ale podobnie jak w wypadku pierwszej edycji również była netnografia oraz analiza treści jakościowa i ilościowa programów nauczania. Grzegorz, czy ja o czymś ważnym, jeśli chodzi o takie właśnie opisy tych badań, zapomniałem dodać? Myślę, my się wydaje, że chyba to, to wyczerpuje właśnie nie, opis y, tych badań dosyć dobrze. E, być może jeszcze tylko wspomnę, że e, szczególnie w wypadku drugiej edycji postawiliśmy na komplementarność metod, to znaczy jeśli chodzi o jedynka, te metody były troszeczkę od siebie oderwane, to znaczy każda metoda dawała nam oczywiście różne dane i różne ciekawe informacje, natomiast nie, nie łączyliśmy ich w jakikolwiek sposób. Jeśli chodzi o drugą edycję, tutaj już postąpiliśmy bardziej e, e, w sposób bardziej pokładany, tak to można nazwać, to znaczy punktem wyjściowym była ankieta w szkołach, która pod, była podstawą badań etnograficznych, a także analizy treści programów, bowiem. Część programów analizowana to były programy używane, znaczy używane, stosowane właśnie w badanych gimnazjach. Także w wypadku dwóch zdecydowanie bardziej komplementarne te metody były. Warto również wspomnieć, że dokonaliśmy specyficznej, pewnej konceptualizacji naszych badań. Oczywiście przed podjęciem badań w terenie Stworzyliśmy tak zwany model kompetencji komunikacyjnych związanych z korzystaniem z internetu. I taki model stworzyliśmy właśnie zarówno jeśli chodzi o pierwszą edycję, jak i e, w wypadku edycji drugiej. E, ten model to jest po prostu e, wskazanie, jakie kompetencje uczniowie powinni posiadać. E, warto podkreślić, że my nie mieliśmy tutaj na celu dokonywania jakiejś typologii badanych, to znaczy nie wartościowaliśmy tych kompetencji. Nie było naszym celem właśnie stworzenie typów e, uczniów e, z, wyróżnionych m, ze względu na e, właśnie jakiś stopień opanowania pewnych umiejętności. E, ten model e, był, był centralny, znaczy on, był, on jest taki sam w wypadku obydwu edycji, e, i za, czyli za, założyliśmy, że pewne kompetencje powinni posiadać zarówno uczniowie podstawówki, jak i gimnazjum. Ale był, był, był to zabieg celowy, to znaczy na ten model ma być pewnym takim punktem wyjściowym nie tylko naszych badań, w naszym przekonaniu, ale również innych działań badawczych, to znaczy on może być modyfikowany, sprawdzany pod kątem różnych grup wiekowych i tak dalej, też wskazuje na, na to ta, koncept, ta, ta ta budowa tego modelu, to znaczy on jest podzielony na pewne obszary, standardy i wskaźniki, obszary to są najbardziej ogólnie rozumiane kompetencje, My to wyróżniliśmy trzy obszary, zachowania informacyjne, zachowania produkcyjne i życie w internecie. Potem w każdym obszarze wyróżniamy standardy, czyli już bardziej sprecyzowane kompetencje. Na przykład takimi standardami w wypadku zachowań informacyjnych są sprawne i skuteczne docieranie do informacji, dalej krytyczna ocena informacji, oraz e, nie, tylko dwa, czyli sprawne docieranie oraz krytyczna ocena informacji. Natomiast jeśli chodzi o zachowania produkcyjne, standardami są tworzenie, przetwarzanie i prezentowanie treści, e, również prawne aspekty produkowania i dystrybucji treści w Internecie, e, jeśli chodzi o życie w Internecie, empatia i wizerunek, taki bardzo ogólny standard, bezpieczeństwo i prywatność w Internecie, a także, a także partycypacja w społecznościach internetowych. Przy każdym standardzie wskazaliśmy szereg wskaźników, czyli po prostu przykładowych kompetencji. Co to znaczy na przykład być kompetentnym, jeśli chodzi o ten standard, jakim jest bezpieczeństwo i wizerunek. Jak dbać o bezpieczeństwo, co uczeń powinien umieć, aby można było stwierdzić, że on rzeczywiście jest kompetentny, jeśli chodzi o budowanie wizerunku i bycie bezpiecznym w internecie. Myślę, że nie ma sensu, żebym ja cały ten model tutaj oczywiście jakoś czytał i przytaczał, nawet fragmenty. O, ten model jest obecny w raporcie, który można znaleźć w internecie, w raporcie dzieci sieci, a także na pewno będzie obecny również w drugim raporcie. Ten model jest, jest o tyle właśnie ważny, że on był punktem wyjściowym badań, jak już wspomniałem, zdeterminował wybór metod, wpłynął na kształt narzędzi i właściwie Nasze, nasze badania były tak skonstruowane, że w wypadku wszystkich metod narzędzia, którymi się posługiwaliśmy, albo poruszały się w obrębie wszystkich standardów, albo tylko części. Niemniej jednak to by to był właśnie to była ta nasza konceptualizacja. Jeśli chodzi o wnioski z badań, przedstawię je bardzo ogólnie. To znaczy nie będę.. Nie będę tutaj szczegółowo opisywał, jak wyglądają kompetencje konkretne, kompetencje, konkretne kompetencje uczniów. Nie o to mi w tym wykładzie chodzi, z tym się można zapoznać oczywiście. Chciałbym jednak zwrócić uwagę szczególnie na, na, na te wnioski, które są związane z tym, jak kompetencje wyrabia szkoła, a konkretnie na to, że ona tych kompetencji nie wyrabia, że jest pod tym względem bardzo źle, bardzo źle. Jest źle, jest wiele do zrobienia i to zarówno jeśli chodzi o podstawówkę, jak i gimnazjum. W podstawówce jest źle, tak tu jest napisane. Jest źle dlatego, że nauczyciele, chociaż nie jest tylko środowiska nauczycieli, ale też w dużej mierze naukowców, którzy zajmują się, zajmują się młodymi ludźmi posługującymi się, korzystającymi z internetu, wydaje mi się, że jest źle dlatego, że cały czas w takim przekonaniu, że młodzież to jest cyfrowe pokolenie, dla którego internet jest takim natywnym narzędziem. To znaczy młodzież ma niejako wysysać z mlekiem matki pewne umiejętności związane z korzystaniem z internetu, tylko dlatego, że media, internet są dla tych, dla tych młodych czymś, z czym oni na co dzień obcują. Jest takie przekonanie, takie przekonanie jest obecne również właśnie w literaturze naukowej, Dodatkowo mm, bardzo jednowymiarowo podchodzi się do kompetencji w literaturze naukowej. E, też e, wracając jeszcze na chwilę do tego modelu, naszym, e, naszym zadaniem, to znaczy naszym celem było właśnie takie bardzo ogólne opisanie tych kompetencji, zwrócenie uwagi na to, że kompetencje mają wiele wymiarów, nie tylko na przykład da się kompetencje sprowadzić do umiejętności technologicznych, obsługi pewnych programów, ale też właśnie takich miękkich kompetencji, jak na przykład wspomniany wizerunek czy bezpieczeństwo. I właśnie w takim mylnym przekonaniu, o którym mówię, wydaje się funkcjonować szkoła, która nie rozstrzega, że można na kompetencje patrzeć z perspektywy uczniowskiej i perspektywy szkolnej. I takie, znaczy, czyli z perspektywy tej uczniowskiej, czyli z tym, co dzieci robią, co uczniowie robią z mediami niejako we własnych grupach rówieśniczych, a także z perspektywy szkolnej, czyli właśnie, jeśli tutaj chodzi mi o konieczność wyrabiania pewnych kompetencji, kształtowania kompetencji, Nauczyciele mają być mentorami, którzy będą te kompetencje wyrabiać. Te dwa, te dwa światy, to znaczy ten świat edukacji nieformalnej uczniów i świat edukacji formalnej, szkolnej, one się rozmijają. Szkoła nie dostrzega, nie że młodzież jest rzeczywiście zanurzona w media, nie, nie, nie czerpie z tego potencjału, nie ukierunkowuje umiejętności w odpowiedni sposób. Młodzież jest pozostawiona samemu sobie i y, często nawyki, które, które nabiera, dzieci, y, nawyki, które dzieci nabierają, są po prostu złymi nawykami, y, czyli na przykład nawykami, nawika, nawykami takimi, które wskazują na to, że nie potrafią one dbać o własny wizerunek czy własne bezpieczeństwo w sieci. Na to, że w szkole jest źle i że w szkole jest wiele do zrobienia, wskazuje, wskazują nasze badania, e, chociażby e, e, takie potraktowanie szkolne multimediów, bardzo przestarzałe. E, multimedia jest to słowo klucz, które się pojawia właśnie w analizie treści, w programach, To pokazała analiza treści ilościowa jak i jakościowa, e, pojawia się tam e, to słowo multimedia. Znaczy ono często jest sprowadzane do na przykład medialnych pomocy w postaci płyty CD, co jest absurdalne, bowiem, e, bowiem w, taki, w czasach, w których żyjemy, płyty CD jest już dla uczniów oczywiście przeżytkiem. E, dodatkowo szkoła to są, to są sprzęty stacjonarne, to są jakieś, to są jakieś przestarzałe, e, przestarzałe narzędzia, zarówno jeśli chodzi o sam e, hardware, jak i software. E, czy, oczywiście jeśli chodzi o e, technologie, którymi posługują się Dzieci to one są oczywiście przed szkołą, natomiast tak jak mówię, można obserwować tu pewną rozbieżność, jeśli chodzi właśnie o podejście do kompetencji, to znaczy szkoła powinna te kompetencje kształcić. Szkoła, analiza treści programów nauczania pokazała, że... Nie wyrabia się kompetencji związanych z korzystaniem z informacji, z wyszukiwaniem informacji. Na przykład uczniowie nie potrafią odróżniać faktów od opinii, jeśli chodzi o jakieś informacje znalezione w sieci. Uczniowie nie potrafią rozpoznawać działań reklamowych, zakamuflowanych działań reklamowych, tak to nazwijmy, czyli na przykład mieszczących się w ramach marketingu szeptanego czy wirusowego. Mają problem z bezpieczeństwem. O ile szkoła w miarę jeszcze wpaja takie umiejętności, jak tworzenie silnych paseł, czy konieczność zgłaszania zagrożeń swojego bezpieczeństwa dorosłym, o tyle już na przykład uczniowie nie potrafią zadbać o własne bezpieczeństwo, to znaczy stosować tu pewno, pewne działania takie prewencyjne, to znaczy nie potrafią zadbać, żeby im się nic nie stało, zanim coś się stanie, na przykład Niezbyt umiejętnie roz, rozmieszczają takie treści jak zdjęcia, to znaczy nie potrafią zdecydować, czy umieszczenie jakiegoś zdjęcia jest z korzyścią dla ich bezpieczeństwa, czy też właśnie jest niebezpieczne. Mowa tu na przykład o zdjęciach z imprez, czy zdjęciach z chłopakiem, dziewczyną, w intymnych sytuacjach, zdjęcia, które niejednokrotnie są umieszczane i są, a jest, jest do nich dostęp oczywiście publiczny, nie są w jakikolwiek sposób zabezpieczone. Co ciekawe, szkoła ma dosyć ambiwalentne nastawienie, tak pokazała analiza treści programów, do, do zachęcania uczniów do nawiązywania kontaktów w internecie, kontaktów, które miałyby skutkować nawiązywaniem jakiejś współpracy czy wspólną <coughs> pracą nad pewnymi projektami, zadaniami. No i rzeczywiście, e, e, rzeczywiście tak się dzieje, że z tymi kompetencjami właśnie takimi, takiej współ, wspólnej pracy nad jakimiś projektami jest dosyć słabo, jeśli chodzi o uczniów. E, jeśli chodzi o e, dzieci sieci 2.0, to tutaj wniosek jest bardzo podobny i właściwie ta, e, ta, ta niekomplementarność edukacji nieformalnej i formalnej znowu bardzo silnie się zaznaczyła dzieci żyją, czy uczniowie, młodzież żyje we własnym świecie, te normy, można mówić o pewnej kulturze sieciowej gimnazjalistów, kulturze, która, która związana jest z pewnymi normami, pewnymi zachowaniami, natomiast szkoła w ogóle zdaje się tego nie dostrzegać, na przykład mamy do czynienia z pewnym z zupełnie akcydentalnym nawiązywaniem do, do właśnie doświadczeń życiowych uczniów, Szkoła zdaje się nie zauważać, że uczniowie funkcjonują w świecie nasyconym symboliką popkulturową. Nie ma, nie ma tutaj rzeczywiście dialogu między tym, tą, tą formalną stroną nauczania, a nieformalną. Mógłbym tutaj szereg różnych szczegółowych, szczegółowych danych podawać, to znaczy jakie konkretnie umiejętności nie są kształcone, na co się nie zwraca uwagi w programach nauczania. Tutaj na przykład pojawiają się w programach elementy kultury internetowej, ale na przykład znowu w taki sposób bardzo przestarzały, to znaczy jest mowa o forach internetowych, ale już na przykład o blogach i kompetencjach związanych z korzystaniem z blogów, czy tworzeniem blogów już nie ma mowy w ogóle. E, tak samo inne e, kompetencje, znowu tutaj jest, są pewne braki, jeśli chodzi o wizerunek, bezpieczeństwo, e, kształtowanie pewnych podstaw, dzielenia się własną wiedzą, własną twórczością w Internecie. Można powiedzieć, że szkoła raczej skłania się do wyrabiania, e, wyrabiania, to trudno mówić, o wyrabianiu, ale raczej e, kształci takie bierną, bierną postawę, jeśli chodzi o nowe media związane z nowymi mediami, to znaczy raczej wyrabia dobrych odbiorców, a nie twórców, pewnych treści. E, czyli e, e, jeśli mowa o jakichś o jakich siecio, jakich sieciowych tubylcach, o cyfrowych tubylcach, e, młodzież jako sieciowi tubylcy, to raczej e, jest to rzeczywiście, wydaje mi się, e, mowa o pewnej specyficznej kulturze młodych osób, e, kulturze e, związanej z korzystaniem z internetu, a nie o kompetencjach, te kompetencje, jeśli mielibyśmy powiedzieć o e, cyfrowych tubylcach, jako o osobach rzeczywiście kompetentnych e, to, to, to byłoby to, mm, to jest tutaj do podkreślenia duża waga szkoły właśnie e, młodzież sama nie nabędzie pewnych umiejętności, jest, potrzebny jest ktoś, potrzebne jest starsze pokolenie które mógłby młodzieżom jakoś pokierować i sprawić, że te kompetencje zostaną wykształcone i oczywiście tutaj nieodzowna rola szkoły jest, jeśli chodzi o stan obecny, to przedstawia się on następująco no jest wiele do zrobienia, wiele do poprawy no i właśnie, przechodząc do tej drugiej części wykładu, to znaczy do cyfrowej humanistyki. Otóż ja patrząc z perspektywy właśnie takiego, takiej osoby, która prowadzi wykłady na takim kierunku jak humanistyka drugiej generacji, oczekuję, że jeśli studenci przechodzą na taki kierunek, który bardzo silnie jest związany z mediami, z internetem, to studenci będą mieli już wyrobione, wykształcone pewne kompetencje medialne. W ogóle wydaje mi się, że nie jest, to, nie jest to kasus tylko tego typu kierunku. W ogóle na studiach ma się pewne oczekiwania wobec studentów, a wielokrotnie podkreślamy to, że studenci pewnych kompetencji nie mają. Niestety na takich kierunkach jak humanistyka drugiej generacji bardzo wyraźnie się to zaznacza. Dla tych z Państwa, którzy nie są zorientowani, o co chodzi w cyfrowej humanistyce, to ja tylko może wyjaśnię, E, też korzystając z takiego źródła jak blok e, doktora Radosława Bomby, który, bodajże, Bomba blog to się nazywa. E, bomba blog, e, który e, to właśnie Radosław Bomba e, zajmuje się również cyfrową humanistyką. Też reprezentuje e, jeden, jeden z, z specjalizacji, e, która funkcjonuje na uczelni, jaką jest UMCS. I na jego blogu znalazłem taki wpis, gdzie on świetnie, świetnie podsumowuje właśnie różne nowe trendy związane z cyfrową humanistyką, a konkretnie chodzi mu właśnie o dydaktykę, o kierunki specjalizacji, jakie w Polsce powstają. Sam, sam oczywiście, sama cyfrowa humanistyka, można ją rozumieć jako połączenie um, tradycji z nowoczesnością, w tym sensie, że do... Um, znaczy humanistykę, chce się propagować, chce się rozwijać, chce się badać przy pomocy właśnie nowych mediów, przy pomocy internetu. Zwraca się zatem uwagę na jakieś inne też teksty kulturowe, jak na przykład gry, blogi. Chce się wyrabiać inne kompetencje, jak na przykład kompetencje związane z tworzeniem grafiki komputerowej, tworzeniem różnych wizualizacji i tak dalej. No i Radosław Bomba tak jak wspomniałem, wylicza różne, różne inicjatywy, które w Polsce da, da się zauważyć. Mówi po pierwsze o specjalizacji cyberkultura w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Sam właśnie tam jest wykładowcą. Jest to, jest to specjalizacja, która jest nastawiona i na praktykę, i na teorię, teorię mediów. Jest to, jego zdaniem, niezwykle innowacyjny program, który właśnie Pozwala na wyrabianie kompetencji pracy w zespołach nad różnymi zadaniami. Tworzenie przez studentów różnych sieciowych projektów, udostępnianie ich na wolnych licencjach, czyli tutaj znowu pojawia się istotny motyw związany z cyfrową humanistyką. Otwartość, otwartość nauki, otwartość internetu, czyli na przykład wolne licencje, czyli wszyscy, jeste, wszyscy jesteśmy twórcami i chcemy, żeby wszyscy z tego korzystali i na przykład nie nie wiążemy tego z jakimś prawem autorskim rozumianym w takiej wersji copyright. Czyli mamy właśnie cyberkulturę w Instytucie Kulturoznawstwa. Dalej on pisze o cyber, cyberkulturze w Instytucie Kulturoznawstwa UNK w Toruniu. Jest to specjalizacja znowu, specjalizacja, która... Nie wspomniałem o tym, że cyber, cyberkultura w UNCS-ie, ona chyba dwa lata jest y, obecna, na pewno jako pierwsi zainicjowali taki, taki trend y, Natomiast cyberkultura w U UMK jest to nowy, nowa specjalizacja, od tego roku akademickiego ruszyła Właściwie trudno jeszcze y, coś więcej o tym, o tym powiedzieć, y, jak można wyczytać na stronie właśnie y, UMK Twórcy specjalizacji wyznaczają, że większość realizowanych w jej ramach przedmiotów będzie miała charakter praktyczny i opierać się będzie na prowadzeniu badań i realizacji konkretnych projektów i że nacisk zostaje położony na badania etnograficzne internetu, czyli badania społeczności wirtualnych jako te, które mają zainteresować na pracodawców potencjalnych, którzy to np. specjaliści od marketingu mają coraz większą uwagę poświęcać właśnie takim badaniom. Dalej, Radosław Bomba wspomina o nowych mediach w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to znowu specjalizacja, nowe media. Obejmuje studia pierwszego stopnia, jak i stopnia drugiego. I tutaj studenci nabywają wiedzę na temat nowych mediów z naciskiem na sztukę nowych mediów i gier komputerowych, cyberkulturę, design i grafikę użytkową. Znowu pewne informacje ze strony internetowej. I ostatnia inicjatywa, o której pisze Bomba – Teksty kultury i animacja sieci na kulu. Jest to, jest to kierunek, który jeszcze nie ruszył, ale w tym roku rozpoczyna się nabór, czyli od następnego roku akademickiego. Bardzo mało informacji można na razie o, tym, o tej inicjatywie znaleźć pewna informacja na stronie się internetowej pojawia, mianowicie twórcy tekstów, kultury i animacji sieci stawiają sobie za cel łączenie kompetencji filologicznych z niezbędnymi umiejętnościami cyfrowymi pozwalającymi efektywnie funkcjonować we współczesnej cyberkulturze, kreować nowe zasoby internetu, materiały i treści multimedialne. Coś takiego się pojawia. No i teraz przychodzi czas na, na, na, ten, na tą inicjatywę, której ja jestem reprezentantem, czyli humanistykę drugiej generacji. Zdecydowanie najlepsza inicjatywa z tych wszystkich oczywiście, ponieważ jest to kierunek, a nie specjalizacja. Czyli mamy w obrębie naszego kierunku cztery specjalizacje. No i humanistyka drugiej generacji ruszyła od tego roku akademickiego z dosyć sporym naborem, jak na warunki UKW. No tutaj też trudno mi coś więcej mówić o tym kierunku, to znaczy o, o, o efektach tego naszego działania, bo oczywiście na to jeszcze jest za wcześnie. Jedynie, czy mogę, jedyne, co, co mogę Państwu powiedzieć, to no właśnie jak, jak, jak doszło do powstania humanistyki i znowu czym ona my ma w założeniu być. Zaznaczę, że pomysłodawcą tego kierunku i inicjatorem wdrożenia te, tego kierunku, i właściwie autorem wszystkich opisów i wszystkich informacji, które ja tutaj podaję, jest profesor Mariusz Zawodniak, który wysunął pomysł właśnie związany z powstaniem humanistyki dwa lata temu. I w momencie, kiedy rekrutował wykładowców, którzy mieli wyprowadzić zajęcia na humanistyce 2.0, zwrócił się również z prośbą do mnie, abym poprowadził pewne przedmioty, z racji swoich, moich zainteresowań naukowych. I ja z nim prowadziłem taką właśnie mailową dyskusję na temat tego, czym humanistyka 2.0 jest i czym ona ma być. I jako ciekawostkę właśnie e, pozwolę sobie przeczytać, oczywiście profesor Zawodniak o tym wie i zgodził się, żebym odczytał e, fragment tego maila. E, mail, e, pozwolę sobie właśnie fragment takiego maila odczytać, maila, w którym on mi wyjaśnia, e, skąd on e, wpadł na pomysł stworzenia humanistyki drugiej generacji. Otóż on napisał, e, jako ciekawostkę mogę przewołać doświadczenie, które swego czasu stało się jednym z czynników strawczych humanistyki 2.0. Otóż takim doświadczeniem była lektura tekstów opisujących kierunki kształcenia i tzw. sylwetki absolwentów, które przesyłane z instytutów do biura promocji jako materiały informacyjne były jedynie metodą kopiuj-wklej przetwarzane na materiały reklamowe, ulotki, plakaty. Dostrzegłem wówczas rzecz skądinąd wiadomą, od lat przecież praktykowaną, ale jednakowoż rzecz, nad którą nikt nie pochylał się w sposób krytyczny i której nikt w sposób zasadniczy nie odmieniał. Oto teksty tworzone na użytek dokumentacji i biurokracji, tworzone dla uczelnianych i ministerialnych urzędników, a także członków komisji oceniających, na potęgę kopiowano i przekazywano do celów promocyjnych, milcząco zakładając, że owe teksty dokładnie w takiej samej postaci, równie dobrze mogą służyć komunikowaniu się z 19 czy 20-letnimi kandydatami na studia. Przez długie lata nie dostrzegano, że opisy te w materiałach promocyjnych nie tylko nie służą realizacji zadań reklamowych, ale że w niejednym przypadku stają się antyreklamą, bo są tekstami, których nierzadko nie daje się czytać. Są tekstami, które 19-latków odpychają których często nie rozumiemy. Wystarczy zresztą porównać przykładowe teksty opisujące pewne specjalności kształcenia. Czyli jemu chodziło o to, że e, bardzo to uogólniając, e, że e, studia stają się dla studentów nieatrakcyjne, pod, szczególnie właśnie humanistyczne, społeczne, pod względem właśnie takiej odstawania od pewnych doświadczeń życiowych. No ja to tak odebrałem. I właśnie humanistyka 2.0 miała być wyjściem do studentów, no właśnie do tych cyfrowych tubylców zanurzonych w sieci, tych, którzy w, te, w tej sieci pływają niczym ryby w wodzie i miała, miała odpowiadać na takie e, potrzeby studentów, to znaczy jeśli oni są tak mocno zaangażowani w internet, to na pewno przyjdą studiować coś, co się z internetem wiąże i coś też, co jest reklamowane w sposób taki właśnie, jako z internetem się wiążące e, i jeśli się przyjrzeć właśnie stronie internetowej humanistyki drugiej generacji, to doskonale widać, że tam jest taki język y, mający zachęcić studentów do studiowania. Ja jeszcze zanim y, tę stronę Państwu pokażę, to wspomnę może tylko o pewnym umiejscowieniu charakterystyce i wizji humanistyki drugiej generacji. Ja znowu sobie pozwolę pewne dokumenty przywołać, y, to znaczy y, na, na początek może pewne takie e, opisy z dokumentacji studiów, jak jest Humanistyka 2.0 umiejscowiona w obszarze kształcenia. E, humanistyka drugiej generacji, jako kierunek studiów, funkcjonuje w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i technicznych. Przedmiotem kształcenia są szeroko pojęte, zas szeroko pojęte zasoby humanistyczne, częściowo przetwarzane w zasoby komputerowe i internetowe i przeznaczone Między innymi do wymiany i funkcjonowania w internecie. Eee, tak określone, określone cele zdecydowały o wyborze przedmiotów kształcenia, usytuowanych zarówno w obrębie dyscyplin humanistycznych, jak i na pograniczu dyscyplin humanistycznych i społecznych. Duży udział w kształceniu zachowują przy tym różne warsztaty i laboratoria w zakresie pisarstwa, edytorstwa komputerowego digitalizacji tekstów, aplikacji internetowych, gier. Kształcenie zachowuje więc charakter teoretyczny i poznawczy, akademicki, jest jednak silnie ukierunkowane na umiejętności tworzenia i praktycznego wytwarzania, pisanie, komputerowe składanie, redagowanie, tworzenie portali społecznościowych, blogów, e-booków, stron www, wydawnic internetowych, bibliotek i archiwów cyfrowych, projektowanie gier i tak dalej. Przygotowuje tym samym nie tylko do pracy i funkcjonowania wybranych w wybranych sferach działalności kulturalnej, ale też do prowadzenia takiej działalności w mediach elektronicznych, a zwłaszcza w internecie. Jednym słowem, humanistyka drugiej generacji, wszystkie dokumenty, które wokół niej powstają, dokumenty jeśli chodzi właśnie o opisy związane z umiejscowieniem w obszarze kształcenia konkretnym, ale też właśnie dokumenty związane z wizją humanistyki i yy, generacji związane są z tym trendem Web 2.0, czyli tworzenie treści, yy, tworzenie społeczności wirtualnych, opieranie się na partycypacji użytkowników, odbiorców internetu, wyrabianie właśnie, czy przysposobianie do właśnie yy, życia zawodowego właśnie w obszarze, w, obszarze w obrębie yy, internetu pojmowanego jako Web 2.0. Yy, nie będę Państwa już zanudzał, może tymi opisami różnymi, tylko wrócę do tej strony internetowej, pokazując pewne specjalizacje i szczególnie e, polecam zwrócenie uwagi na taką specjalizację, której twórcą jest dr Michał Mochocki. To jest ten człowiek, który stoi. oto to on. E, I hobbystycznie właśnie jest, jest wielbicielem różnego rodzaju gier, gier, które nawiązują do właśnie XVI i XVII wiecznej Polski, stąd takie przebranie. Jest on pomysłodawcą takiej specjalizacji, którą nazwał GameDek, czyli badanie i projektowanie gier. I właśnie na stronie internetowej również, również się pojawia opis tej specjalizacji, pojawiają się opisy również konkretnych przedmiotów, jakie są wykładane na humanistyce drugiej generacji. Grzegorz się zaśmiał, że jesteśmy reklamą Apple'a Apple, ale... Apple. No coś w tym jest, bo rzeczywiście te, te, te, te narzędzia, ten, ten sprzęt komputerowy, który tutaj się pokazuje, to, to jest wszystko Apple e e Można znaleźć właśnie informacje o różnych specjalist specjalnościach, które się u nas pojawiają Są to episarstwo i edytorstwo komputerowe i skonstruowane to jest właśnie na takiej zasadzie, na jakiej mówiłem. Najpierw pojawia się ramka, gdzie jest, gdzie jest wskazane, kim może być student, jeśli skończy te studia i wybierze specjalizację właśnie taką, jak e-pisarstwo, edytorstwo. Może być na przykład copywriterem. Wymienia się, pokazuje się studentowi, jakie właśnie jakie rzeczy wykształci, jakie jaką wiedzę zdobędzie, gdzie może pracować. I widzimy, że są to na przykład wydawnictwa, redakcje czasopism, studia reklamowe, redakcje portali internetowych itd. Tak tak przedmioty, które się pojawiają w tej specjalności to są na przykład copywriting, to są pewne przedmioty związane ze zdobyciem kompetencji, związanych z pewnymi programami. Na przykład Adobe, InDesign, skład komputerowy tekstu, przetwarzanie tekstu, cyfryzacja tekstu, aplikacje internetowe, infografika i grafika użytkowa, warsztat edytora i redaktora. Inne specjalności to na przykład dziennikarstwo internetowe i social media. I znowu mamy taką ramkę, w której jest pewien opis skierowany do Studenta i mający taki cel właśnie zamęcający, że obecnie mamy do czynienia właśnie z zamykaniem czasopis w wersjach papierowych i coraz więcej czasopis, coraz więcej wydawców przenosi się do sieci i Ty możesz się w tym odnaleźć, możesz, możesz się rozwinąć, możesz poznać sposób prowadzenia takich czasopis i sam możesz takie czasopismo również współtworzyć. Widzimy tutaj, że się pojawiają właśnie różne przedmioty, które mają kierunkować studentów właśnie na zdobycie takich różnych kompetencji. Etykieta, serwisy społecznościowe, zarządzanie i marketing w social media, monitoring i analiza w social media i Społeczeństwo informacji i cyfryzacji. Czy wiesz, że w 2012 roku, po ponad dwu, 200 latach tradycyjnych wielotomowych edycji zaprzestano wydawania najsłynniejszej i najbardziej prestiżowej angielskojęzycznej encyklopedii Britannica? Nazwano to końcem pewnej ery. I mamy oczywiście wskazanie, że, że Ty, będąc studentem tej, tego kierunku i wybierając tę specjalizację, właśnie będziesz, będziesz świetnym właśnie specjalistą, który się w tej nowej erze e, odnajdzie. Przedmioty, które się to pojawiają, na przykład e, eksploracja zasobów informacyjnych, e, społeczności internetowe, bibliograficzne bazy danych, digitalizacja i tworzenie bibliotek cyfrowych, cyfrowe zasoby kultury, otwarte zasoby kultury, repozytoria. I ostatnia specjalizacja, o której wspomniałem, że warto na nią zwrócić uwagę, bo jest to również z no, tego rodzaju nowość w Polsce, e, Badanie i projektowanie gier, game Zauważyłem, że właśnie na studia przyszło wiele tak zwanych geeków, nerdów ja to tak nazywam. To znaczy, taka młodzież, która jest zanurzona w świecie gier no do tego stopnia, że niemalże traktują ten świat jak świat realny. I są to naprawdę fani gier, takie osoby, które no mają encyklopedyczną wiedzę o grach, po pierwsze. Często już tworzą gry sami, to znaczy mają już pewne rzeczywiście kompetencje z tym związane. No i chcą się rozwijać również zawodowo w kierunku gier. I oczywiście przekazuje się taką wiedzę studentowi, że na przykład gry są przyszłością, ponieważ na przykład na grach można zarabiać, że można zarabiać bardzo dużo. Może nie tyle ile zarabia Messi czy Ronaldo, ale nie niemalże tyle, tak? To znaczy będąc na przykład tylko samym graczem, a nie tworząc gry. E Tutaj y, y, oczywiście jest pewien opis znowu skierowany do, do studentów właśnie, jak wspomniałem i widzimy, że ta specjalizacja to są takie przedmioty jak projektowanie gier planszowych i karcianych, projektowanie gier roleplaying, y, projektowanie gier wideo, gry miejskiej i ARG, projektowanie gier edukacyjnych, różne przedmioty związane z gamifikacją, gamifikacją w edukacji i zarządzaniu itd. Tak Jeśli chodzi o, o moją, moją rolę w tym, w tym, na tym kierunku, to ja, ja prowadzę trzy przedmioty. Kultura popularna a internet, socjologia internetu i metody badań online. Na razie prowadzę tylko przedmiot kultura popularna a internet, ponieważ socjologia internetu i metody badań online są to przedmioty przeznaczone na drugi rok, więc dopiero za rok się one rozpoczynają. Natomiast w przypadku kultury popularnej, a internetu, e, pojawia się ten motyw i tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, o czym mówiłem na początku. Brak pewnych kompetencji komunikacyjnych związanych z korzystaniem z internetu u studentów, którzy przychodzą, e, przychodzą na te studia. To znaczy wydawałoby się, że rzeczywiście te studia przyciągną osoby, które te kompetencje komunikacyjne mają doskonale wykształcone, bo na przykład właśnie są obyte w technologiach. I to rzeczywiście doskonale widać. Tam każdy student ma laptop, każdy student ma nie ma, że każdy student ma tablet, każdy ma konto na Facebooku. Facebook jest podstawowym narzędziem komunikacji studentów i zarówno studentów między sobą, ale także studentów i wykładowców. Czyli rzeczywiście widać tą nowoczesność na tym kierunku, natomiast nie widać tego, żeby te kompetencje były wykształcone w tym odpowiednim kierunku. Czyli nie widać tego, że tutaj działała szkoła, aby te kompetencje rzeczywiście w takim kierunku e, wykształcić, w jakim one powinny być wykształcone i świetnie to jest widoczne właśnie na, na tym kursie, który ja prowadzę, Kultura Popularna a Internet. Ja sobie wymyśliłem coś takiego, że zaliczenie odbywa się poprzez prowadzenie bloga i są trzy grupy. Każda grupa ma bloga do prowadzenia. Studenci co dwa tygodnie piszą wpisy, które są cię mnie oceniane, dyskutujemy na temat tych wpisów. Nie będę tak szczegółowo tego opisywał, oczywiście mam pewne kryteria, które, które, którymi się kieruję i które na podstawie których oceniam. Natomiast też nie będę pokazywał konkretnych szczegółów, natomiast proszę mi wierzyć, jeśli powiem, że na początku, szczególnie na początku było bardzo słabo, jeśli chodzi o to prowadzenie bloga. Nie chodzi tutaj ni o merytoryczny, merytoryczny wydźwięk tych wpisów ale chodzi mi o kompetencje i to zarówno kompetencje te miękkie, ale też te, te twardsze to znaczy na przykład takie kompetencje jak wrzucanie filmu z YouTube na bloga okazało się, że no, część studentów to potrafiła ale byli tacy, którzy nie wiedzieli jak to zrobić rzecz zupełnie podstawowa jeśli chodzi o bloga to znaczy postępowali ci studenci tak, że kopiowali link z przeglądarki i wrzucali to do bloga metodą tytą kopiuj-wklej sądząc, że to jest dobrze. Tak, tak się nie robi na blogu I, i tego typu przykładów jest bardzo dużo. Już chodzi na przykład o umieszczanie odnośników na blogach, o, o e, zamieszczanie etykiet, o, e, o wiele innych rzeczy, ale e, nie tylko tego typu twardsze technolo technologiczne, takie nazwijmy kompetencje, e, nie, nie były wykształcone. Chodzi również o te kompetencje miękkie, to znaczy takie, które się wiążą z dbałością o wizerunek i, i na przykład swoje bezpieczeństwo. E, jeśli chodzi o wizerunek, e, często zdarzało się, że studenci pisali rzecz, rzeczy z życia prywatnego, swoje, o swoim życiu też pisali, coś co niekoniecznie uważam nadawało się do czytania na publicznym blogu. Ten blog nie jest blogiem zamkniętym, takim, który jest skierowany tylko do mnie i do innych studentów, lecz każdy te treści, które oni umieszczają, może w sieci znaleźć. I jak e, śledzi się statystyki bloga, to rzeczywiście tak się dzieje. Nie tylko grupa studentów dociera do tych treści. E, czyli uwidoczniło e, się tutaj wyraźnie właśnie to, że studenci nie wiedzą, jak dbać o własny wizerunek, nie wiedzą, jak ten wizerunek budować. E, również nie ma jakiegoś szału, jeśli chodzi o mm, towarzyskość na tym blogu, to znaczy jak, jak, jak ja wymyśliłem ten sposób zaliczenia, to myślałem, że ten blog będzie wrzał, jeśli chodzi o komentarze, dyskusje, że właściwie ta część taka zajęciowa, to znaczy, że my się spotykamy w danym miejscu, w danej sali o pewnej godzinie, to będzie tylko uzupełnienie, a tak naprawdę właściwy, właściwe życie tego, tego przedmiotu, ten przedmiot będzie właśnie w sieci, tak funkcjonował, mówiąc oczywiście metaforycznie. Tak się nie okazało, praktycznie w ogóle nikt tego nie, nie komentuje komentarze są sp sporadycznie się pojawiają e, tego jest bardzo mało e, i to jest kolejny, kolejny, dla mnie argument za tym, że to właśnie szkoła, szkoła e, podstawowa, później gimnazjum i w końcu liceum nie wykształciły takich kompetencji, nie wpojęły takiej potrzeby e, właśnie towarzyskości internetowej, to, że to może rzeczywiście przyczynić się do e, poprawy, e, do, do zdobycia jakiegoś kapitału społecznego, kulturowego itd. No i właśnie, y, kończąc i podsumowując, chciałbym się też zwrócić do Państwa może właśnie, jak to jest w y, Państwa odczuciu z tymi kompetencjami y, studentów związanymi z korzystaniem z Internetu i czy my rzeczywiście y, możemy wymagać jako wykładowcy, od, od, czy możemy się domagać od szkoły, żeby ona te kompetencje kształciła i żeby tacy studenci, którzy przychodzą studiować takie kierunki, a wiem że na, na UG już jest też to, jakiś plan otworzenia takiego kierunku czy specjalizacji, żeby właśnie tego typu kompetencje ci studenci już posiadali, a może, może jest tak, że my, e, że my żyjemy w jakimś świecie właśnie, e, znaczy żyjemy jakąś fantazją, że może my mamy jakieś wyobrażenie o tych kompetencjach, które naszym zdaniem powinny być takie, a nie inne, a studenci tak naprawdę w ogóle nie chcą ich wyrabiać, czyli młodzież nie chce mieć wyrobionych tych kompetencji, bo młodzież jest właśnie takim cyfrowym, cyfrowymi tubelcami i przedstawicielami takiej kultury, która rządzi się swoimi prawami. Może oni w internecie, na Facebooku masowo się komunikują za pomocą jakichś prywatnych kanałów komunikowania i to może właśnie jest dla nich ważne i to są te kompetencje, które są dla nich ważne. Może my, sądząc, że my wyrabiać chcemy pewne kompetencje, czy te kompetencje powinny być wyrobione, no właśnie się mylimy. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Patrzę. I może ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć na pytania Piotra? Tak. Znaczy to nie pytania, tylko, tylko pewne może... Znaczy, no, no, mamy tą szczęśliwą sytuację, że duża grupa słuchaczy i słuchaczek to są właśnie tak zwani oni, jak powiedziałeś, właśnie. czyli studentki studenci pierwszego roku studiów, więc być może że mogliby Państwo sami odpowiedzieć na pewne, na pewne wątki, które się pojawiły. E, oczywiście zachęcam Państwa również do zadawania pytań, Także jeśli są jakieś pytania, Państwo? profesor. Przepraszam, Przepraszam, że się tak, tę tak że do głosu, ale muszę, muszę, wyjść troszkę wcześniej, a chciałbym skorzystać z y, możliwości wymienienia myśli z Panem doktorem. Panie doktorze, y, będę mówiła o drugiej części Pana wypowiedzi, o tej humanistce drugiej generacji o czym słuchałam z bardzo mieszanymi uczuciami. Dlatego, że jako człowiek, no jakoś tam funkcjonujący też w internecie, widzę oczywiście te niedomogi, technik, opanowania technik komunikacyjnych, również i przez studentów. Nie jestem w tym specjalnie dobra, ale na tyle, że to no, pytam to. Natomiast dla mnie sprawą numer jeden jest to innego. Mianowicie treści tych komunikacji, studenckich, młodzieżowych, dorosłych i tak dalej. Państwo nazywają kierunek, kierunek studiów, to jest duża sprawa, niezwykle ambitnie humanistyka. A zarazem słucha bardzo uważnie tego, jakie przedmioty tam występują, to, to są w moim odczuciu przedmioty dotyczące opanowywania umiejętności w zakresie technik komunikacyjnych. Natomiast humanistyka to jest co innego. To nie są umiejętności techniczne. Tylko jest to pewien światoogląd, że tak Na przykład fakt, że nie w imieniu Pan tutaj filozofii na tych studiach. Nie, no, ona się pojawia tam, tylko pojawia ja po prostu wszystkiego. To, to są programy, ja wyczytałem przedmioty specjalistyczne. Ale pojawia się to słowo enigmatyczne, ona powinna być moim zdaniem tam jednak jakimś filarem. To znaczy, proszę zauważyć, co się dzieje. Pan to oczywiście wie, bo Pan to śledzi i śledzi to Pan jako człowiek kompetentny. Przecież te techniki, no ich opanowanie jest lepsze, gorsze, różne, ale problemem jest to, czego dotyczy ta komunikacja. Mamy niesamowite, pan jako socjolog o tym dość doskonale wie, niesamowite problemy ze sferą publiczną w Polsce. Mamy niesamowity problem z budowaniem kapitału społecznego, niesamowity problem Zaufaniem wzajemnym, i tak dalej. Prawda? Czyli są jakieś palące sprawy w naszym życiu, właśnie ze sfery szeroko pojmowanej humanistyki, które, które są no moim zdaniem pilne i ważne. Natomiast Państwo tutaj wysuwają takie hasła, że jak gdyby zasadniczą sprawą jest nauczenie młodych tych technicznych sprawności. Ja mam z tym. To, chodzą, z, z, z takim, takim postawieniem i z nazwaniem tego humanistyka. Że, może nie zbyt wyraźnie tego zaznaczyłem, że obok wszystkich przedmiotów związanych ze specjalizacjami są też przedmioty ogólnokierunkowe i tam rzeczywiście jest duży nacisk położony na przedmioty humanistyczne. Nie no, proszę o tym więcej, przez, więcej um, powiedzieć, bo tak jak, to, to w ogóle nie, nie mogę się... siatki pokazać. Nie, nie, proszę powiedzieć. Proszę e, nie, no są, są, to znaczy ja, e, to jest, podstawa rzeczywiście jest taka, że by studentom pewne kompetencje związane humanistyczne e, w i to generalnie jest duży nacisk na humanistykę, Ale to nie jest tam tak, Wiedzę że, po prostu, wiedzę. wiedzę tak, tam oczywiście, wiedzę. chodzi o wiedzę, tak. To nie jest tak, że tylko wiedza jest techniczna. Absolutnie nie. To ma być właśnie mariaż tej wiedzy humanistycznej, z techniczną. Po to chociażby, żeby tą wiedzę humanistyczną, na przykład filozoficzną, umieć przekazywać za pomocą nowych technologii. Na przykład prowadząc bloga o filozofii. No ale żeby prowadzić bloga o filozofii, to też trzeba pewne kompetencje techniczne posiadać. Ale przede wszystkim filozoficzne, bo się nie ma oczywiście. o czym w ogóle, no. Oczywiście. Mówi się, mówi się zręcznie, ale nie wiadomo o czym i nie wiadomo po co. To jest mój problem. Tak, czyli jeśli się jeśli można się wtrącić, ja myślę, że Piotr się skupił na tych no, aspektach specjalizacyjnych, tak? Ale myślę, że cały trzon ten humanistyczny, no przynajmniej mam nadzieję, że, że jest rzeczywiście jest, ten, znaczy, w tym kierunku zawarty, ale. jestem skupiliś, na pamięć, ale tak, mam je na komputerze ja Skupiliśmy się się na na tej, tam przeważająca część tych tak, kompetencjach jest, czy to głównie filozoficzne ukierunkowanie, czy socjologiczne, czy socjologiczno-filozoficzne, co byłoby moim zdaniem na wagę złota, czy jakieś inne, nie wiem jakie. Znaczy to tworzą w ogóle, profesor Zabodniak i przeważająca część, większość kadry to są filologowie, Aha. Więc, więc to jest jeszcze dodatkowo podszyte taką, taką właśnie wiedzą o literaturze, bardzo dużo tego tam jest i profesor Zabodniak jest specjalistą od bodajże literatury dwudziestolecia międzywojennego. Także to jest, to wszystko jest rzeczywiście obecne. to o języku. Absolutnie, tak, również. Także to są studia humanistyczne. Wbrew temu, co może troszeczkę przedstawiłem, ale ja się rzeczywiście skupiłem na pewnych specyficznych aspektach tej studii. A jeszcze jedno słowo tylko powiem, a z grubsza proporcje tej wiedzy humanistycznej i Nacisku na kształtowanie technik czy komunikacyjnych. To zmusza dałoby się Nie, Naprawdę, edukację. aż w te siatki odchodzić. E, to znaczy, myślę, że, myślę, że ja 3 czwarte to jest ta wiedza, którą Pani chodzi. 3 czwarte? Pan doktor, wstańcie. Ja mam takie. Bym, dwie rzeczy mam. E, pierwsza rzecz to dotyczy tego, co już Pani profesor tutaj zaznaczyła. I na zasadzie takiej metafory, Moja małżonka jest projektantem graficznym, mówi, że jest grafikiem, a wtedy jej znajomi, starzy znajomi pytają się, czy grafikiem komputerowym, a ona się irytuje, mówiąc, myśląc, co, znaczy grafikiem piórkowym, mogłoby być wcześniej, albo grafikiem ołówkowym, to jest tylko narzędzia i teraz, jeżeli my mówimy o humanistyce, to w sobie mielibyśmy dokładnie bardzo podobny kazus, są to znaczy kazus humanisty komputerowego. To jest, to, jest taka, to, jest taka, to jest pierwsza rzecz. Znaczy, ja bym nie przeceniał, wiem, że y, pewne wynalazki są ważne. Wynalazek pisma miał doprowadzić do utraty pamięci, tak uważał Platon. Potem wynalazek druku zmienił, oczywiście przeobraził humanistykę, tak samo wynalazek komputera, a właściwie sieci z przeobraża humanistykę. Natomiast y, y, przede wszystkim zwróciłbym uwagę na, na to, jaki jest kontent, bardziej niż na to, jakie są narzędzia przekazu, chociaż te przekazu jak najbardziej są ważne. To jest, to, jest, to jest pierwsza taka uwaga, ale druga uwaga wydaje mi się ważniejsza. Ja wyczuwam w samym wystąpieniu, wyczuwam taką nieuchronnie pedagogiczną utopijność, która znajduje swój wyraz w użyciu, w takim sformułowaniu szkoła powinna, szkoła powinna, szkoła powinna, a może nie powinna, to znaczy może może właśnie, to po, może właśnie, ja też użyję słowa powinna. może to właśnie ta cyfryzacja, cyfrowa no, powinna przebiegać na zasadzie To znaczy, i też może to jest, wydaje mi się, że to w jakiś sposób odbija się tutaj kazu z tych blogów, które Pan Doktor pokazywał, z takim wyrzutem, że tam nie kipi ta dyskusja, może nie kipi, bo te blogi są dla tych studentów bez znaczenia bo gdyby były bardziej znaczące, to by kipiały. No, a jeżeli są, a one mają znaczenie, one mają znaczenie na potrzebę oczywiście kursu akademickiego przedmiotu, czyli mamy tutaj teoria narzuconego wysiłku psychologiczna, mogłaby nam to doskonale wyjaśnić, że oni czują pewne znużenie e, i mówiąc krótko, traci to dla nich znaczenie, a dla nich znaczenie mają inne aktywności, które oni mają, ale które nie podlegają ocenie. Tak? I teraz ja mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że czegokolwiek szkoła w akademii czy w uniwersytetach jeszcze nie jest aż tak źle, tak, no, taki mam, taką mam nadzieję, natomiast mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że czegokolwiek by dotknęła szkoła, to to w jakiś sposób znieprawia i wywołuje nudności, znużenie, znudzenie i teraz może dobrze, że szkoła nie zajmuje się tymi nowymi technologiami, bo jakby się zajęła, to jest mi nie wyobrażam swoich nauczycieli, oczywiście, bo oczywiście wojną.. Czują, Pana, co chodzi, tak? Co od w... razu by dotknęli, to oni by zepsuli. Bo tak samo jak się zepsują Fendy Durka, tak? Książka o ukłukieniu, a oni ukłukiają Fendy no. Już nie ma rekturę, spokojnie. No, wiesz, w spokojnie. My wiemy, cały szczęście. Potop jest za to. Cały to szczęście. To tak, to czy... Muszę czy... zauważyć, ja też wspomniałam. Jest, jest, jest. Nie, ma... nie, nie, nie ma... W tym roku maturzyści nie mają. już no, Bo jest na rozszerzaniu to... Tylko na no, rozszerzaniu. No, Czyli po prostu mnie nie tak mit, e, że technologia może e, przekształcić prze, prze, szkołę albo, że, uci, że technologia, że szkoła może nauczyć tych nowych technologii, nie do końca jest, e, e, znaczy to jest kwestia pewnej mitologii, tak? Znaczy e, ja wspomniałem też o tym, że może my żyjemy taką fantazją, tak? Powiem ja to, że może faktycznie jest ta kultura, patrząc już bardziej socjologicznym okiem. Jest to, jest kultura po prostu rówieśnicza, pewna kultura pewnej grupy jest to kultura, która się swoimi normami, prawami rządzi i my na, nie powinniśmy z im umierować w tę kulturę. Natomiast nie wiem, czy bym się zgodził z tym, z tym sądem, że ten mariaż, czy, czy, czy ten tego przymusu, że szkoła wszystko psuje. Wydaje mi się, że nie do końca dlatego, że na przykład gry komputerowe to jest rzeczywiście, tak jak wspomniałem, pasja wielu tych studentów szczególnie płci męskiej, tam przeważająca część graczy jednak jest i e, faktycznie widać potrzeby, tak mi się przynajmniej wydaje, też z rozmów z doktorem Ochockim to wynika, że oni są autentycznie zainteresowani, żeby pewną wiedzę humanistyczną, to się odwołuje do e, opinii Pani Profesor, żeby pewną wiedzę humanistyczną zdobyć, żeby tę wiedzę zastosować właśnie przy projektowaniu gier. Na przykład chcieliby zrobić grę, świetną grę, nie wiem, o Właśnie, filoz nawiązującą do filozofii Czy zawrzeć w narracji fabule gry Na przykład jakieś metody filozoficzne Albo na przykład historyczne Bo tam e, dr Małocki szczególny nacisk e, Kładzie na e, Wykorzystywanie gier W e, nauce historii, czy właśnie Tworzenie pewnych gier, które miałyby wspomóc proces e, Nauczania historii, coś takiego Także nie do końca bym się zgodził z tym, że wszystko zepsuje Bo wydaje mi się, że tutaj, Jeśli chodzi o gry to jest się duży potencjał tylko, że ja nie mówię o poziomie uniwersyteckim, cofnąłbym się do e, szkół powszechnych Powszechny. i tam mam no, wrażenie, to, że, ta że ta, nauczycieli panuje jakaś taka panika moralna, e, że gry to wszelkie zło. Gry nie złożyć czasu, odciągają, a wiadomo, że gry to jest dobro kultury. To, to jest, tutaj, tutaj nie ma dwóch zdań. Tylko, że y, jakby problem, problem polega na tym, że szkoła albo nie potrafi czegoś docenić, a jak doceniać, to to obsuje. Tak? Czyli powinno docenić, a jak docenię, docenić, ale ja nie wiem po prostu, nie wiem do czego to miałoby doprowadzić, bo docenianie na przykład kontestatorskich dzieł intereskich, za... tego psychologicznego procesu, o którym Pan wspomniał, czyli wszystko, co musi być zrobione na e, przymusowo, jest robione, jest od razu nużące, tak? Nie sądzę, żeby tak mogło być w przypadku gier w edukacji. Tak? Myślę, że ktoś mogłoby to jest zmienić. Pierwsze, jednym z wniosków z naszych badań jest to, że młodzi ludzie... Y, y, przepraszam, tylko komentarz. No nie, jest, tak? y, nie są w stanie przekroczyć pewnego poziomu samodzielnie, tak? Czyli jakby tutaj pojawia się pewnego rodzaju pustka. Kto miałby to zrobić? Ja ostatnio recenzowałem raport y, Fundacji Orange na temat kompetencji cyfrowych y, no i tam się okazuje, że młodzi ludzie no, tylko pewien odsetek, y, drobny procent jest w stanie samodzielnie się uczyć, ale to y, też dlatego, że ma odpowiedni kapitał kulturowy. Tak? Y, od rodziców mogą się uczyć, mają znajomych, którzy też y, y, uczą się, y, bo uczyli się od kogoś. Ten, ten lud, czy no większa, większa grupa młodych ludzi niestety nie ma takich możliwości i nie ma też szans większości na to, żeby pewien poziom przeskoczyć. A z drugiej strony, gdybyśmy wieś, tak podchodzili do tego, co, co uczy szkoła, no to może niech też nie uczy pisać i czytać, bo zepsuje, tak? Tylko, że niestety nie wszyscy się wtedy będziemy w stanie sami czytać, i pisać, nauczyć, a te kompetencje, one się stają niestety takimi kluczowymi w tej chwili, tak? Yy, wprowadza się już programowanie do szkół, yy, we Wrocławiu się wprowadza, a Estonia już chyba w pierwszej klasie podstawówki w ogóle uczy programowania. Tak? Czyli pojawiają się jeszcze kolejne kody, kolejne języki, które yy, trzeba opanować, żeby aktywnie uczestniczyć w kulturze. Znaczy, ta rozmowa, którą się jest w ogóle rozmowa o tym, jaka powinna być rola szkoły. Tak? Ona może zepsuć, ale może też jednocześnie yy, przez to tą swoją powszechność tak? I, i tą misyjność i równanie do jakiegoś wzorca, no jednak może nas, nas choćby pisać i czytać, nauczyć. czytając co to znaczy dzisiaj pisać i czytać? Czy, czy to jest cały czas tylko tyle, co, co trzeba było wiedzieć, umieć 20 czy 30 lat temu? Czy jakby ten akcent na tą cyfrowość to jest myślę pokazanie tej zmiany, tak? To nie jest pokazanie, że my jesteśmy, nie jesteśmy humanistami, tylko jesteśmy w sumie inżynierami, którzy humanizują, tak? Tylko no, no niestety Cyfrowość musi być wpisana, a zgadzam się, że docelowo nie powinniśmy mówić o humanistyce cyfrowej, cyfrowej w ogóle, tylko o humanistyce, która zaczęła korzystać z innych narzędzi, tak? bo, bo akurat inne narzędzia są pod ręką i, i coś się zmieniło. Ale to jakby krótki komentarz było pytanie z tyłu.. Tak? Także na końcu pierwszą rzecz, może wrócę do szkoły i drugie do, do narzędzi y, komputerowych, so internetowych. Wydaje mi się, że kwestią jest, nieważne jak to jest po prostu porównywanie ołówka czy internetu, kwestią jest y, przede wszystkim dla mnie, jakby się bazuje na zasobach i potrzebach uczestników, czyli w przypadku wielu szkoleń, czy osób, które są to zaangażowane, no w przypadku tych ołów się bazuje na potrzebach i zasobach y, studentów. Także myślę, że to jest tego, że to było żywe i też tego, żeby szkoła nie zabijała technik, na, na, technik, bo mi się wydaje, że komputercze gry też mogą być nudne, zwłaszcza dla pewnej grupy osób. Druga rzecz dotyczy humanistyki i gej. w sensie jaka jest rola y, tej humanistyki w GKR. ponieważ dla mnie jako osób, na przykład w historycznych, dla mnie jako osób, ta między innymi zajmuje się historiami alternatywnymi, budowaniem narracji historycznej, Ważne jest, zawsze staje sobie pytanie o to, czy koncentrujemy się na treści, czy na strukturze. I to jest znowu pytanie do gieryczki, się na treści, czyli na tym, żeby znowu fakt jakiś, jakiś król, kolejne wydarzenie, fakt, miejsce postać, czy też na strukturze, na tym powinienem, na, na tym chwili humanistyka, czyli odejście od liniowości historii, odejście od myślenia fotograficznego na rzecz kontekstu i tak dalej i tak dalej też nasz stanie do G, myślę, że to jest bardzo duży potencjał, bo to jest temat tego przed, przedmiotu zwanego humanistyką, żeby gry nie odzwierciedlały tej historii, która w tej chwili jest tylko żeby też pracowało nad strukturą tej historii, nad tym, ja, co ona buduje w społeczeństwie. A pytanie moje jest z... to jest taka moja różna uwaga, moje różne dwie uwagi. Pytanie mam bardzo banalne. W sumie musiałam na chwilę wyjść, być może była już odpowiedź na moje pytanie wcześniej, tylko mam to za salą. Jak jest, i też pokażę, Jakie są warunki, i też przepraszam za chwilę, będę musiała opuścić salę. Jakie są warunki dosłania się na studiach? Na studiach, na miejscu pracy chyba, tak jak to się nazywa. pytanie. Nie zajmowałam się rekrutacją. Podstawowe. Podstawowe, no jest, jeśli znaczy. można znaleźć w internecie. Tak, przyjęliśmy wszyscy formalnie. <grymne> no dobrze, a jakie w twoje, bo Moje wyobrażenia. Mieście podobało dużo chętnych, tak? To znaczy jest dużo znaczy To znaczy jest jakaś tam punktacja, którą studenci na maturze muszą osiągnąć. Ja naprawdę mm -hmm. przepraszam, ale ja się tą rekrutacją nie zajmowałem. Wiem, że tam była taka sytuacja, że no kierunek miał mieć e, 60 miejsc. E, Zgłosiło się 130 osób i oczywiście to tam dawało nam średnią 2,15 była średnia 2,15 na miejsce. co było na, na UKW to jest naprawdę dobrze nie wiem jak, te, jak, jak rekrutacja na UG wygląda ale był to na UKW czwarty czy piąty kierunek jeśli chodzi o liczbę miejsc na jedno miejsce i wystąpił profesor Zawodniak do rektora o możliwość rozszerzenia tego kierunku do 90 osób czyli nie przyjęliśmy wszystkich, pomyliłem się no właśnie, z 90 osób na kierunku 3 grupy. Te, te 40 osób, które się zgłosiło, zostało odprawionych z kwitkiem. To powiedziałam, że w tej punkcie grały, odgrywały rolę podstawową. Na takiej wyobrażonej fantazji nie masz to, przyjmować. Słucham? Takie wyobrażenia masz, jakich byłby dla Ciebie osoby, która przystępuje do tych Dla mnie? E, ale dla mnie, jaki byłby To znaczy nie, to jest moje drugie pytanie, jako że ta osoba nie usatysfakcjonowała. Przede wszystkim <grym> uważam, że e, egzaminy powinny się odbyć, tak? Odpowiedź, tak jak no to, znaczy, to kiedyś było. Albo jaki profil do e, tej osoby? Jakie bym profil, no rzeczywiście zainteresowania, pewna im wiedza związana z nowymi mediami, Pewne działania twórcze, yy, na przykład ktoś, kto przychodzi na te studia, mógłby zaprezentować swoje tak zwane portfolio, tak? co ja zrobiłem wcześniej do tej pory, jakie są moje działania. Bloga z milionem odsłon. Idealne. A są są blogerzy na tych studiach, blogerzy, którzy Ale się to cieszą. Miliona nie e, cieszą... Ale milionami przyjmować. Cieszą się sporym Kominek sporym, sporym. Kominek, studiuje. kominek nie studiuje, natomiast są tacy blogerzy fani, to znaczy są jakieś osoby z na przykład tych, tych właśnie światów gier, które mają... Są, są znanymi osobami, znanymi członkami fantomów gier i taką ta pozycję mają mocną są to oczywiście młode osoby niezwykle są, są, są, są, tam, są takie osoby, na pewno, ale część, tak jak mówię, część zupełnie przypadkowo się znalazła na tych studiach, to widać, słychać i czuć tak. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to y, chciałbym Państwa jeszcze zaprosić na warsztat poświęcony y, infografikom i wizualizacjom sieci, sieci który odbędzie się 2 grudnia między 18 a 20. Sala jest 410, Zapisy mailowo u mnie albo można też jakby w realu mnie spotkać i, i ze mną porozmawiać. A Petrowi bardzo dziękuję za, za wystąpienie i za tydzień Państwa zapraszam na wykład z Pawłomira z Instytutu Kultury yy, Miejskiej, który będzie mówił pewnie o kwestiach zarządzania kulturą, nowych mediach i literaturowych. No. Dziękuję bardzo.